Serdecznie witamy w najpięk... no. najpiękniejszą dziewczynę, no dobra, powiedzmy, to było, Tak, nie nie bój, nie się użyć tych Tak, najpiękniejszą dziewczynę, jaką w życiu spotkałem. No i najprzystojniejszego e, polskiego podcastera, czyli e, jak ja mam na imię, pamiętasz dziecko? Nie, no właśnie, nie mogę sobie przypomnieć. Więc nie mogę sobie przypomnieć. Czeka, Andrzej, Marek, Czekaj. jak Janusz. Nie, Janusz. nie, Janusz nie. Nie, serdecznie witamy w tym tajemniczym A Afili, to, tak. to ty? Tak. Ja? Ciekawe miasto, interesująca kobieta i wyjątkowy podcast. Dzisiaj zapraszamy Was na drugi odcinek podróżniczy. Wracamy z dalekiej Nowej Zelandii do Europy. I dzisiaj drugi odcinek z serii. Zatem to, co kochamy najbardziej, podróże małe i duże. Dzisiaj, dzisiaj duecik. Dlaczego nie? Lecimy. To nieprawda z tym podróżem. Wszystko prawda. To Podróż. Wszystko prawda. Przedstawiciel Wszystko Ludzie Wszystko Nie Wszystko nas. Wszystko na zasłania. Serde serdecznie witamy e w specjalnym podcaście ze specjalnego miasta no i zaczynamy z bardzo nietypowego miejsca w którym, w którym chyba dawno nie nagrywałem czyli jesteśmy, nie mów jeszcze w jakim mieście, ale jesteśmy w metro, tak? metrze. Metrze, przepraszam. Tak, metrze. Stacja y, Pio, Piola. Piola. Tak, i na następnej stacji, która nazywa się Loreto, wysiadamy, czyli.. Nie byliśmy Loreto de Mar. Nie, nie, nie. Tam nie, byliś, nie byliśmy, nie? przejeżdżaliśmy. Było okropnie. Tak, tak. Zatem serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. Nie będzie to wbrew pozorom podcast drogi, ale będzie dużo chodzenia, dużo zwiedzania i, i tak jak powiedziałem, najpiękniejsza dziewczyna, która y, rzuciła mi ostatnio powiedziała, że jestem dla niej za dobry i ona potrzebuje i czasu, i spokoju i powiedziała do Dawidzieński, jak będziesz chujem, to wróć za dwa lata i wtedy pogadamy. więc ten Ale na razie no jest jak jest, więc y, cieszę się, że jesteśmy razem. To możemy powiedzieć, że to jest taki naszy, nasz y, walentynkowo, rozłączy, rozłączonowy, rozłącznikowy wyjazd, nie? Taki troszeczkę. Tak, tak. Ale widzicie, ja nie mówię, że między nami jest przyjaźń, bo między mężczyzną a kobietą nigdy nie ma przyjaźni, ale możemy robić dużo rzeczy, które mężczyzna i kobieta mogą robić, niekoniecznie... Jakby to ben ująć? Będąc parą. Właśnie, tak, więc... Czyli zwiedzamy świat. Zwiedzamy świat razem, tak. Dobrze, wysiadamy, stacja Loreto i wrócimy do was już z miejsca, gdzie będzie więcej miejsca, więcej światła i przede wszystkim będzie coś ogromnego, co bardzo, bardzo, bardzo chciałem zobaczyć. No i nie będzie to. Nie, chciałem... No właśnie, to chciałem <laughs> powiedzieć. Nie? Tak, ja tej dobrze. Dziękujemy. <laughs> E guidare da signora ti stanche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. Minuti, Pionte, e dovremo... go! Dzisiejsza parada, nie. więc jakoś może wiesz, nie. może tak. Może. Serdecznie witamy w krótkim wejściu. No i co? Zostaliśmy gwiazdami telewizji. E, kręcą w metro teledysk. Nie wiem, nie znam pana. Posłuchamy. Może, Sz jakoś gwiazdą? No, Szazam nam powie prawdę co to jest. Posłuchajmy. Do metra, a tam koncert, impreza. Bosko! Jedziemy teraz ze stacji, e, jaka nasza była, Ka, e, Kadrona, e, stacja kolejowa. Potem mamy Carioli, potem mamy Carduzo i Dłomo. I, I teraz wsiadamy i. Jeszcze jedno. Tak, i tak to bywa. O, Idzie pan do nas z mikrofonem. No. Więc to. To nie wygląda na gwiazdę. No nie wygląda, no. No ale nie wiadomo. Nie stać po wyglądzie, bo może jest wiesz, rozpoznawywalny albo cokolwiek, więc chyba wyszli, co? O no. To jest drogi człowiek nie? Tak? Może. Może. Dobrze. To tyle i lecimy dalej. Nie tylko dla sikorek, nie tylko dla wróbli, nie tylko dla gołębi. Hej, hej, hej, hej. Nie daj się nablać na podróbkę. Nie tylko dla Orłów. Mamy z ogromnego placu. Przed nami Wittorio Emanuele II. Taki budynek, tak się nazywa. Po mojej prawej mamy ogromny, ogromny kościół. To w zasadzie jest katedra. Jak słyszycie, duomo się nazywa. Ogrom ludzi, ogrom konfeti. Najpiękniejsza kobieta na świecie, najpiękniejszy podcast na świecie, a przede wszystkim. Przede wszystkim dzieciaki, które są poprzebierane w zasadzie, tak. no za wszystko, za Batmany, za królewnej Śnieżki, Star Wars, zobacz tego małego Star Warsa. Tak. Tutaj truskawka, tutaj, truskawka. tutaj jest jakaś Królewna Śnieżka, tutaj jest jakiś Spiderman, tutaj jest, tak, Aleksandra mnie ciągnie za rękę, tutaj za lwa jest przebrane jakieś dziecko. I ten, tędy, tędy, tak? Serdecznie witamy Was w pięknym mieście. Już nam się nie, podoba. tutaj bez polejki wchodzą, coś tu nie gra. Ale tu do środka chyba. Nie wiem, ale... No, nie wiem, dobra, no to nie wiem, spytajmy się. Witamy Was, gdzie no. Wam witamy? Duomo di Milano. Duomo di Milano, czyli witamy Was w Mediolanie. Mamy wejście. A nie wiem, czy to nie jest muzeum na przykład. Eee, no i cóż, próbujemy się dostać do katedry. Eee, pokaż bilety, jakie mamy. A, tutaj nie, tutaj tylko się wchodzi, dobra. Dobra, tu się chyba z boku. Tutaj na tak. Witamy Was, jak już powiedziałem z Mediolanu, no, tak chaotycznie troszeczkę teraz mówię, bo mamy bilety do katedry na samą górę. Będziemy wchodzić, Aleksandro? 165 stopni w górę. A skąd wiesz, że tyle? Bo przeczytałam. Tak? A, więc, a mamy, Aleksandra ćwiczy do triatlonu i ma na ręce taki specjalny zegarek, który pokazuje, ile kroków robimy już mamy jakieś 14 tysięcy pewnie. Nie, więcej. 15 tysięcy dzisiaj zrobiliśmy kroków. To tak, 15 Tak, przyszliśmy od naszego hostelu pieszo. No i cóż, ustawiamy się teraz kolejkę. Nie Admiś... za długą, Nie za długą. mniej więcej na 20 minut. No i muszę wam powiedzieć, że parada, parada dzisiaj ma być ogromna, ale chyba ja będzie sądzę, odwołana. Że sądzę, że ona już była. Zobacz, że konfety, ile no takich tak. bajerów się na ziemi. Ale ta, ta... chyba coś tam było trochę odwołane, bo coś mówili nam w hostelu, że ze względu na security coś będzie nie tak, więc... No cóż, zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to będzie, zatem Aleksandro bardzo miło mi Cię powitać na naszej kolejnej wyprawie, mam nadzieję, że nie ostatniej. Mi również. No i słuchaczy w Mediolanie, zobaczymy co nas dzisiaj czeka. Musimy Wam powiedzieć, że mamy trochę atrakcji dla Was specjalnie. Chcemy skoczyć do Laskali, chcemy skoczyć coś zjeść, taką ostatnią wieczerzę, chcemy tu po schodach chcemy na taki cmentarz fajny skoczyć no i chcemy, zobaczymy co będzie, mamy cztery dni taki romantyczny wyjazd cóż, Aleksandra mi robi zdjęcia ja wiadomo, za piękny nie jestem a podcaster w ogóle nie powinien się pokazywać bo to, to magia zdjęcia, radia to są zdjęcia do prywatnego albumu do prywatnego albumu, który ja gdzieś tam tworzę jest jaka królewna I ten, idzie fajna. O, no właśnie. No, a tam idzie Ninja, Ninja Turtles. A obok czerwony no. kapturek i gwiazdorka. I, Gwiazdor, I królewna idzie jakaś, księżniczka. Ale. Boskie Ale. są te dzieciaki. Zatem e, witamy Was, bardzo takim Ale radosnym i serdecznym. jeszcze jaka jest boska muzyka na żywo? Tak. Hmm. Czyżby to no. był... E, kto to śpiewa? Basko Rosji. Nie. E, Jeśli James mód? Blunt czy ktoś? Może wie, was, być. Kto Może być. Dzisiaj w podcaście będzie troszkę włoskiej muzyki, chociaż nie wiem, nie, wydaje mi się, że może, że może zrobię specjalny podcast właśnie z włoską muzyką, specjalny dla Aleksandry, bo ona bardzo lubi włoską muzykę. Co ty myślisz, żeby dla ciebie zrobić podcast? Ale idzie mały ten, no. super, Dwa, zobacz. I jeszcze do tego mam balon, taki no. sam. Lubisz włoską muzykę? Lubię. Dobrze, to zrobię kiedyś, dla ciebie taki kiedyś, podcast. Kiedyś Aha. bardzo lubiłam no. Albano Romina Power, naprawdę, Aha. bez śmiechu. Aha. Jako tam młoda dziewczyna, Aha. wszyscy się śmiali, bo przecież nikt Aha. tego nie słuchał, to było niepopularne, ale ja lubiłam i jak gdyby, bardzo polubiłam teraz latem, jakbyśmy w naszym wycieczce w Kołobrzegu poznaliśmy takiego tak, tego, no, Włocha, Polaka, nie, znaczy Polaka no, po żonie, po żonie. I nie pamiętam jak się nazywał przypominasz sobie? Nie, nie, właśnie też nie pamiętam. Ale mamy z jego płytę w samochodzie, płyty, no. także sobie przypomnimy. W sobie bardzo, coś, no. bardzo fajnie śpiewał covery. Mhm. Kupiliśmy jego płytę autorską. Nie była już tak, tak fajna, nie była niestety, tak fajna. Ale miał fajny głos i był mhm. fajny. Także lubimy tak. włoską muzykę. Wracając tak, tak, do. Tak, tak, tak, tak, tak. I wtedy, chyba. No I wtedy pamiętam, siedzieliśmy na tej ławce w czwórce, nie? I ten, w czwórkę i, i było bosko, nie? I wydaliśmy kupę pieniędzy no. na napiski dla niego, bo no. tak nam się podobało. No właśnie. Zatem widzicie, z Mediolanu do brzegu jest bardzo blisko. No i cóż, myślę, że będą dwa, może trzy podcasty. Na pewno będzie muzyczny dla Aleksandry. No i cóż, podcast nie tylko dla Orów wrócił na chwilę, myślę, ale wrócił. Zatem lecimy dalej. Kolejka się... Będą nas tutaj, ten, kontrolować, wiesz, nie? Osobista kontrola. Więc zobaczyć, ten... czy, jakie przystojniaki tam stoję na bramce. Aha, dobra. I ja się no. zastanę, widzę, jaką bieliznę cię ubrałam. Właśnie. E, czarny stanik widziałem. Ja. I wiedziałem, jak majtki zakładałaś. Jesteś... Miałeś zamknięte oczy. Nie. Ale ty jesteś stalker no. i ja, i też jest taki no. partyzanta. No. I, ja, I Widziałem twoje cycki troszkę, ale troszkę z, z boku z tyłu. Się nie, ale widziałem. Nie, ciebie specjalnie. Siesz, kiedyś je widziałem całe i jeszcze nie tylko, A, tak. ale to już dla podcasterów nieważne. Spójrz do góry, ale no no. pięknie. Polska. Stoimy pod katedrą Duomo. No no. i zadzieramy głowy, jest piękne, same tak. piękne no, no, pacągi. Dobrze. dobrze, to tyle, muzyka. to tyle i kończymy to wejście, bo tak, gadamy już 6 minut, a naprawdę chcemy, żeby ten podcast był miły, soczysty i sympatyczny. Nie tylko dla nas, ale też dla Was słuchaczy. Ile tych schodów? 165. to samo i dużo. Jest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 Wchodzimy na górę, zobaczymy jak to będzie. Nie chodzimy po schodach. To nie nic, że mieszkam na Piątym Piętrze, ale... Um... Tak, mieszkam na Piątym Piętrze w Centrum Poznania, jak już wiecie. I... Um... I cóż, wchodzimy sobie. Na górę. Zacznijmy. Ile masz? 181 było. 427. Zaczekaj, przeliczymy kalkulatorze. No to więcej. 424. Zaczekaj, ci o. 1500 ile to było? Nie, 181, 424, odejmi 181. 427 nawet. 26. No to trochę tam więcej nadeptało. No nie, no wiadomo dokładnie wow. jak on liczy. No. A tam witamy na dachu Mediolanu. Nasze kolejne wejście. Wyżej już na pewno nie będziemy. To... Ale możemy przejść dookoła i obejść zzał. O i teraz trochę nogi bolą. Dobrze, to na razie kończymy. Wy to wejście z dachu, że będzie tutaj nie zanudzać Was. Jeszcze musimy idziemy się dalej. odsapnąć i idziemy dalej. Po wejściu na... Dach katedry po zwiedzeniu Galerii Wittorio Emanuele. Teraz idziemy zobaczyć, co grają w Laskali. Coś słychać, że coś grają, ale to raczej jakiś jedno taki ragtime. No. Jedne rożce idą. Lascala, dla tych, co nie wiedzą, to jest bardzo sławny, modny teatr. Tu proszę, zobaczyć tańczą. Jakaś potańcówka jest, bardzo ładna. Bar przebierańców. No, bar przebierańców, bo to jest karnawałowe chyba dzisiaj, nie? Takie klimaty. Ostatki, on się ostatki, ostatki. tak, właśnie, tak, tak, bo teraz będzie post. I te sprawy i w ogóle i no, więc tutaj stoimy przy laskali, Zobaczymy, czy się się... szukamy czegoś, żeby można było sobie usiąść na chwilę i odpocząć, bo trochę nas nogi już bolą odchodzenia. chodzenia, są różnej maści. Czekam, aż tańczą, bo bardzo no. więc, e... no Może na ławeczce usiąść? No, nie, nie, nie, bo zimno od ławeczki i imię Kręcone. Zobacz Co? z tyłu do nakręcenia. Aha, no. A, Robocik. Mm. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. To by było fajnie taki filmik nagrać no. z tego. Piękna muzyka. Mm. Bardzo fajnie no. przebrani ludzie i super tańczący. Mm. No się, to jest albo też taneczna, a może aktorzysta. It means I could say to już zapisałam naprawdę. Myślę, że możesz fajnie wystylizować, no. nie? Takie wiesz, no. jakieś takie polizane włoski, czerwona szminka na usta. No. Zajwiście. Czułabym ten klimat. Tak, Pani jak tracisz pani. w naszym podcaście, nie tylko gadanie o zabytkach, o słowach, o... Dama, o... Dama Karciana tak. tańczy. Tak. Więc mamy ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dwanaście par. No, coraz więcej dochodzi. No. Chodź zatańczymy trochę. Możesz zatańczyć sobie. sumie. Tylko no. pytanie, czy ty byś tańczyć? Trochę Bo nie? No tak, ja. za No tak, okej. No Dobra, okej. No Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś, nie tylko dla Co uh! za szybkie dla nas, nie? Tak. No. Wiesz, na teraz, no. teraz za szybkie, ale no. byśmy kurde dwa razy potęczyli tak. byśmy wiesz, pobili buty do nie? Rób do zdjęcia, bo ja nie mam już no. tego miejsca w miejsca na aparacie. trudne. Znaczy to jest fajne, mega fajnie, terapeutycznie, żeby się nauczyć takim, w takim tańcu nie odbierać tego, jak gdyby z podtekstami seksualnymi, nie? Bo to kobieta z mężczyzną to gdzieś tam ten podtekst się pojawia. I mi się wydaje, że cała sztuka na tym, żeby przejść do fajnej zabawy w takim tańcu, to jest na tyle się od niego żeby nauczyć się tego. To jest, kurde, fajny krok do pokonania. Ja bym bardzo chciała pokonać, że z obcym człowiekiem, wiesz, tańczy, zobacz, bardzo blisko nie czasami tańczą, robią różne fajne figury, żeby się nie jak gdyby nie? W takiej no. nauczyć po prostu bliskości z drugim człowiekiem, ale nie tam męsko. Na przykład pary na łyżbach, nie? Oni bardzo często są tak. y, bardzo blisko, ale nie mają swoje pary, nie? Ale, albo, tak. albo taneczne. Często no. pary taneczne też gdzieś no. tam się zbliżają tak. i są w życiu, no. ale, ale nie zawsze tak jest, nie? No. Zwiedzajcie rękawiczki, żeby było słuchaj, te moje klapsy. Ale jest cudowna muzyka. Uwielbiam no. taką muzykę. Właśnie odkryłam, że lubię taką kurdą muzykę starą. Ja kiedyś sobie nagrałem taką płytę z taką muzyką, nie? No coś, ja przynajmniej są chyba taką starą duszą, mi się wydaje, wiesz? Że gdzieś tam takim jest starocie, nowoczesność, umcy, umcy mnie w ogóle nie... Zobacz, nasz pan już ma następną partnerkę. Wiesz, to jest bardzo trudne do pokonań, bo na początku jak się uczysz, to wyglądasz komicznie. No nie oszukujmy się i żeby przełamać ten wstyd, że to no, trudno, wyglądam komicznie, ale wiesz, jak już się nauczysz, to już wyglądasz fajnie, nie? I ludzie mają takie blokady w głowach. Zobacz, ta, zobacz tego, no. w tej, w tych tej, tej legnicach panterkę. To jest facet. No. <gry> Ale trzeba... To jest to Tina Turner, czy no, co? No, jakaś taka... Van Halen jakiś. i ma, wiesz, na placyku, na no. potańcówkę. Próbuj na taniec. Nie wiem, czy to się było słychać. Nasz pierwszy chyba, nie? Więc nigdy nie wiadomo, co nas czeka. Warto się zgubić w Mediolanie, muszę Barto, wam powiedzieć. Naprawdę. Warto. Zgubiliśmy się dzisiaj już kilka razy i naprawdę jest. E, Za każdym razem coś, coś fajnego tak, znaleźliśmy. Tak. Dobrze, idziemy do Laskali. Mieliśmy i coś zjeść. No to właśnie, jesteśmy no. przy Laskali, no. byliśmy na imprezie, zaliczyliśmy, no. i nawet i idziemy tak. coś zjeść. Tak. Dobrze. Zobacz ten dzień. Od cmentarza po imprezę. A, tak, To jest A. kuriozum, nie? Tak. I to była uliczna impreza. W medialanie, Alessandro. Po medialańskim. Po medialańskim. Dziękuję bardzo. Nie tylko naoru, trochę inny. No, absolutely not like this because uh, three goals in uh, how much uh, three matches, uh, no, four goals in three matches are very incredible for a uh, player like him, but. Uh... Rodriguez. Rodríguez na pole karne, o to i zdobył bramkę, 46. minuta meczu, on jest niesamowity, Krzysztof Piątek potrzebuje ćwierć sytuacji, by gola strzelić. Nieprawdopodobny facet, jak on to zmieścił Mateusz, nie ma słowa. King King 61. minuta, dośrodkowanie na pole karne, Gol! Nie! Jak niemożliwe! Rambo, jak Rambo! Zawsze z nożem w zębach, 61. minuta! Tu sei grandissimo! Jesteś wielki! Coś niemożliwego! Piątek! We wtorek, we wtorek. Witam Państwa we wtorkowy wieczór, jeszcze raz. Witam Państwa we wtorkowy wieczór w Warszawie. We wtorek, we wtorek. Dobry wieczór, witam Państwa w Warszawskim. Spokojnie. Dobry wieczór. To Wasza ostatnia szansa. Słuchasz się podcastu nie tylko dla Orłów. To mówię ja, Tomek z podcastu Lubię Kiedy Pada. Witamy Was na pierwszej lekcji języka włoskiego. Poznamy dziś podstawowe słówka potrzebne do codziennej komunikacji. Polskie tak. To włoskie si. Polskie nie. To włoskie no. Dziękuję. Grazie. Dziękuję bardzo. Grazie mille. Przepraszam. Skuza. Nie rozumiem. Non capito. A jak brzmią powitania i pożegnania? Na przykład dzień dobry. Dzień dobry to buongiorno. Cześć. Ciao! Osoby młode bardzo często witają się krótkim ciał, czyli naszym cześć. Zaś salve będzie używane wtedy, kiedy dwie osoby będą się miały na ulicy. Znają się bardzo dobrze, ale nie mają zbyt wielkiej ochoty, żeby z sobą rozmawiać. Jest to też takie formalne powitanie. Dobry wieczór, błona dla nas może być czasami zaskoczeniem, ponieważ możemy go usłyszeć już o godzinie pierwszej w południe. Włosi uważają, że jeśli minie godzina 12.30, to znaczy, że zbliża się wieczór, a więc żegnają się zawsze błona Aleksandro, w tej galerii jest taka mozaika byka, do której wszyscy dążą. O co chodzi? Dowiedziałam się o tym wczoraj. Od Doroty. Tak. dziura tam jest. Że trzeba stanąć na byczych jajkach. Aha. Nogą, właśnie teraz nie wiem, którą nogą, kurde. zaraz zobaczymy, którą się krzycę. Na pewno w lewą stronę, dookoła własnej osi trzeba odwrócić. I to przynosi szczęście. Aha, i pomyśleć chyba marzenie. Już teraz właśnie wiem, czy marzenie też pomyśleć. A mogę pomyśleć o tobie? Nie, bo to będzie takie banalne, to będzie takie... Nie, weź, kurde, pomyśl o sobie wreszcie. Prawą nogą, prawą nogą w lewą stronę, dobra. Proszę <gry> mi robić zdjęcie, bo idę. Kręci się, kręci, czyli tą nogą w tą stronę. W lewą, no. W tą nogą i w lewą stronę. Nie wiem, czy słuchacze w ogóle wiedzą, o co chodzi, dobra, ale jest to... iść, bo boi się robi dobra. miejsce. O, pan redaktor się zbliża, ale... Raz, dookoła własnej osi. O, ale tu się robi tłok, o, jest, jest, robi zdjęcie, no oby mu się, oby mu się to marzenie spełniło, no i żeby był szczęśliwy. Pomyślałem o sobie. No, to o, mi się podoba. Tak. To dobrze, bo ja ci życzyłam, żeby to marzenie się spełniło, więc jakbyś pomyślał o mnie, no to by było już tak, wiesz... Dobra, napiszę ci na kartce i, i kiedyś ci to przekażę, to marzenie i ten. Dobrze, y, zatem jesteśmy tutaj, to w zasadzie, nie wiem, jakby to nazwać, takie ogromne, wielkie, stare, nowoczesne centrum handlowe, nie? Tak. Bo to są same dobre sklepy. Prada, Louis Vuitton, takie sklepy, gdzie nie ma cen. Versace z tej strony, co tam jeszcze myślę, mamy? No, nawet gdybyśmy sobie chcieli zrobić wyzwanie i coś kupić w takim sklepie. No, Tak. To myślę, że... A my mamy wyjazd bardzo budżetowy, więc mamy tutaj Mont Blanc, mamy Louis Vuitton, mamy Pradę. Pozdrawiamy panią Anię od Sushi. Te naszą sąsiadkę. Tak, sąsiadkę. No i cóż. Tak słyszycie, fajny jest pogłos, fajne miejsce. W ogóle chciałem tu być. Nie wiem dlaczego, ale zawsze mi się to miejsce bardzo podobało. Oczywiście oprócz Pani Aleksandry, ona mi się podoba od już dłuższego czasu. Ale Całego ten... roku, proszę Państwa? No, półtora. Więc e, Fratelli Prada, Leo Pizzo, Giorgio Armani, takie no, no. sklepy tu są. E, no i większość pewnie ludzi, którzy tu przychodzą, to przychodzą poglądać, tak jak my, bo jesteśmy takimi trochę z innej strefy cenowej, ale... Warto czasem popatrzeć, weszliśmy do Tiffany'ego i byliśmy, oglądaliśmy, aczkolwiek, no dobrze, czyli tym dyskretnym urokiem Brużuazji kończymy to wejście, w przepięknej galerii, no i cóż, lecimy dalej, lecimy dalej. Witamy Was na pierwszej lekcji języka włoskiego. Posłuchajcie teraz krótkiego dialogu ze spotkania Teresy z Markiem. Ciao, kometikiami, cześć. Jak masz na imię? Mi kiemu Marko, a e tu? Mam na imię Marko, a ty? Io sono Teresa, come Marko? Ja jestem Teresa. Jak się czujesz Marko? Sto bene, grazie. E tu Teresa, come stai? Czuję się dobrze, dziękuję. A ty jak się masz Teresa? Io sto molto bene, grazie. Jak ci się podoba pierwsze wrażenia z Mediolaną, Alessandro? Bardzo, Bardzo mi się podoba Tak. Filipie, bardzo. Tak. No. Cieszę się, że Trasz, Cię tu wziąłem? Bardzo się cieszę. Dobrze. Troszkę mi zimno, muszę tak. przyznać. więc zimna na herbatkę na ciepłą pizzę, tak Ale jest super, fajnie. Dobrze. Jeszcze tutaj są takie kolorowe uh, konfety, konfety. No na właśnie, jakiś publicy, karnawał tak, był, czy, tak. czy co? Mnóstwo dzieciaków no. poprzebieranych. Bardzo no fajnie. Nie wiemy co i jak, ale myślę, że dzisiaj poszukamy w Google i jutro będziemy wiedzieć dlaczego. Santa Lucia, następna mała pizzeria no. jakąś w uliczce. No, chodźmy zobaczyć. Tak? No. Strasznie mi te kaszkany pociągają, tak. ale nie dziś. Dobrze. Bo ja uwielbiam Aha. pieczone kasztany, po Aha, no właśnie, uwielbiam no tak. pięć euraków. Pięć no. zaworek kasztanów. To zobaczymy. Santa Lucia y, con pizzeria. Jesteśmy na ulicy y, Via San Pietro piacia al Orto. Macaroni, piacia Macaroni. Piazza macaroni. No i wydaje mi się, że fajnie. Zobacz takie obrazki, te sprawy. Tak, tak. E, no i zobaczymy, jakie są ceny, jeśli mają. Ale myślę, że pizza tak z dyszkę 15 może max kosztować. Co? No jak, kurczę, tam Mamy Vittori kosztowała 8. No. Serio. Ale zobaczmy, może jest otwarte. Złatujmy. Może jeszcze nie jest otwarte, nie? Bo oni może mają otwarte później. Czekaj, tu jest cennik. No, bo jest jeszcze wcześniej. Jest chyba, nie wiem, która jest tam piąta, nie? Antipasti 15. Ale mają ceny wysokie. Idziemy dalej, bo mają dobra. naprawdę pod, dwa razy takie, no. jak dzisiaj. No dobra nie chcemy zbańczyć. Zatem tak, nie chcemy, bo wyjazd Ponieważ mamy bardzo ma... budżetowy. To raz, a no. dwa chcemy, mamy takie ciche plany, przywieźć jakąś pamiątkę z w tak, tak. stolicy In, żeby, mody. Tak, żeby to nie był magnes, tylko na przykład ja sobie no kupię właśnie. jakieś fajne bryczesy na konie, które lubię na przykład z, z, z Prady, a ty myślałaś o torebce, Wiesz, Mój budżet to jest 1600 euro, więc nie wiem co Ty znajdziesz w tej cenie tutaj, ale zobaczymy. Ale to znaczy, że chcesz mi kupić? No chciałbym jakiś, no, nie, nie chcę użyć słowa pożegnalny prezent, nie, ale, ale no, wiesz, no dobra, przyjmę. No. więc ten. Tak, zatem kończymy to wejście z ulicy, z Via... No, to, to co powiedziałem na via początku. Via Burżuazja. Tak, Via Burżuazja i Via Wysokie Ceny. Tu mamy Rolexa, tu mamy Swatcha. Mamy Disney sklep, wiesz co, słońce chyba musimy jednak poszukać naszej pizzerii troszkę gdzieś indziej, bo tu jednak ceny są przystosowane do No ale zobacz, ale tam no. patrzyliśmy w samej no. galerii, 8 no. euro kosztowało, tak no. czy nie? tak. Pięcia San Carlo. Właśnie, piękne miasto, piękny podcaster, piękna dziewczyna i piękny odcinek. Pewnie dwa podcastów, nie tylko dla orów z Mediolanu. Dobrze, to tyle i wrócimy później. Dobry wieczór Państwu. Chaos to słowo idealnie definiuje obecny stan, w jakim znalazł się Intermediolan. Mediolan. Neracuri przeżywają tydzień wstrząsów, ale nikt nie zwolnił ich z obowiązków. Przed tygodniem pokonali Parmę, później odgrali Rafik. Dziś czeka ich najtrudniejsze zadanie. Santoria wynuła. Za moment do Państwa wrócimy. Już pół godziny naszej audycji i wciąż Mediolan, wciąż Filip, wciąż Aleksandra. I jak już powiedziałem, wciąż piękne miasto nasze, taki walentykowy nazwijmy to wyjazd, aczkolwiek miłości w tym chyba nie ma, że tak się wyrażę. To znaczy jest trochę zimno i to zimno właśnie tak lutowo troszkę w nas te wszystkie hucie przygasza, tak bym to powiedział. Aczkolwiek nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle. Chodzimy sobie po mieście, jak słyszycie, tu, tam, tu, tam. I całkowicie jest sympatycznie. Jak już powiedziałem, myślę, że będą dwa, może trzy podcasty. W następnym odcinku skoczymy w miejsce, gdzie wszyscy skończą swój żywot, tak czy owak, w jakiejkolwiek postaci, czy stałej, czy sproszkowanej. Taki mamy plan. Chodzimy sobie po mieście. Ola gdzieś poszła w regały. Ja postanowiłem przysiąść sobie tutaj w galerii i tak na spokojnie, tak całkowicie luźnie, tak całkowicie osobiście powiedzieć, że mamy dobry czas, mamy fajny czas, mamy czas przede wszystkim razem, co jest najważniejsze i kobieta... Zmienna jest, wiadomo, ale w pewnych w rzeczach się zgadujemy. zgadzamy, w pewnych rzeczach jesteśmy podobni, w pewnych rzeczach nie musimy nawet wymyślać, bo czujemy bardzo podobnie i podróżowanie z tą bestią, którą słyszycie w podcaście i usłyszycie w następnych odcinkach jest bardzo, bardzo sympatyczne i naprawdę jedno, co w życiu nam wyszło, to podróżowanie, bo zawsze spędzaliśmy ten czas razem. Zresztą usłyszycie, mamy plany, mamy plany podcastowe. Bardzo, bardzo śmieję się, bo, bo podróżowaliśmy już troszeczkę, troszeczkę odcinków ponagrywaliśmy i dzieje się, i dzieje się. I pozdrawiam Aleksandrę, jeśli odsłucha sobie tego odcineczka, za rok, za dwa, może za trzy. Wiem, że nabroiliśmy, wiem, że porobiliśmy troszkę głupich rzeczy i pewnie może czas gdzieś tam dla nas nie był najlepszy, ale myślę, że warto spojrzeć na pewne rzeczy z dystansem i warto spojrzeć na pewne rzeczy jak to się mówi, po czasie i pomyśleć co było dla ciebie dobre, co było dla ciebie wartościowe tak myślę i co było dla nas y, najważniejsze no i myślę, że gdzieś tam sobie jakieś wnioski z czasem wyciągniemy, no ale teraz y, chciałem powiedzieć Amsterdam Mediolan w Amsterdamie już też kiedyś nagrywaliśmy bardzo, bardzo, bardzo dawno temu pozdrawiam tutaj Przemiona z podcastu Hochlander, kiedyś taki był Przemion teraz już poważny ojciec z brodą, dwójka dzieci a my tu bujamy się bez dzieciaków, bez dzieciaków dzieciaki zostały w Poznaniu a my na takim romantycznym, dwójkowym wyjeździe, bez zbędnych podtekstów oczywiście, bujamy się po Mediolanie. I tak jak powiedziałem, chodzimy sobie tu i tam, robimy różne ciekawe rzeczy i zwiedzamy, zwiedzamy, bo to lubimy. To, to nas kręci, kręcą nas w weekendowe, chciałem powiedzieć, wyjazdy, ale tak, tak, tak to jest weekendowe wyjazdy. No i cóż, pracujemy od poniedziałku do piątku, a od piątku do poniedziałku, do niedzieli wieczorem nie ma nas. Wyjeżdżamy, robimy różne ciekawe rzeczy, sprawdzamy gdzie są bilety najtańsze i gdzie są hostele najfajniejsze i po prostu nie ma nas. Nie ma nas, nie ma nas i o to chodzi, żeby zwiedzać świat. Jak już kiedyś w podcaście bodajże 499 albo 500 puściłem utwór Fisha M.A.D., czyli... Poznajemy, zwiedzamy świat jakoś, to tak to było. A teraz, tak jak już mówiłem na początku tego sezonu, um, zbliżamy się do 500 do 599 odcinka. Ciekawe, co będzie na 600 odcinek. Mam plan, mam plan, mam plan i myślę, że może się udać, ale. Ważne będzie lato tego roku, ważne będzie to, co się będzie działo, no i ważne będzie, czy wszystko sobie dobrze zaplanuję. W każdym razie, w każdym razie plany są, to jak już powiedziałem najważniejsze. Bez Oli, bo Ola nie lubi jeździć tam, gdzie ja planuję. Zobaczymy, zobaczymy. Kto wie, kto wie. W każdym razie, o widzę, Flondra już idzie. To ja już kończę moje osobiste wywody. No i cóż, muszę Wam powiedzieć, że czas na kolację, możemy powiedzieć, na ostatnią wieczerze. Dlaczego by, nie? Dlaczego by nie? Ostatnia wieczerza jest w Mediolanie. No i warto, warto by na koniec dnia coś przekąsić. Zatem, a może zrobimy coś innego. Przypomniałem Wam, ostatnią wieczerze, skąd się to wzięło. Znajdziemy gdzieś w radiu, gdzieś w internecie coś o ostatniej wieczerzy, a ja oddaję e, się e, potrzeniu na przepiękną kobietę, która wolnym, dostojnym krokiem zmierza ku mnie. Zatem e, wy posłuchajcie o wieczerzy, a ja Aleksandrę chwycę za rękę i wezmę ją na kolację. I spotkamy się już pewnie przy stoliku. Zatem do usłyszenia. Nie tylko dla trochę inny radny. W połowie XIV wieku malowidła przedstawiające ostatnią wieczerzę zaczęto umieszczać w klasztornych refektarzach nad stołami, przy których jadali nisi i mniszki. Leonardo da Vinci zapewne marzył o umieszczeniu kopuły na mediolańskiej katedrze lub o wykonaniu największego na świecie pomnika konnego z brązu a polecono mu pomalować ścianę w refektarzu klasztoru dominikanów Santa Maria delle Grazie w Mediolanie. Nie był zachwycony, ale księciu Lodowikosforcy nie mógł odmówić. Wszystkie te postaci wyglądają jak aktorzy świetnie grający swoje role. Cóż to wszystko znaczy? To jest też coś zapisane w takiej, a nie innej formie tego obrazu. Wszystko znaczy i to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ kiedy dokonuje się analizy geometrycznej, tej kompozycji, to odkrywają się pewne związki i zależności pomiędzy tłem, widzeniem, architekturą, grupami osób. Wszystko tutaj jest spójne. My patrzymy na to malowidło po tylu wiekach z zupełnie inną świadomością niż patrzono wówczas pod koniec XV wieku. Czy to jest rzeczywiście tak, że Leonardo nie dokończył postaci Chrystusa? właściwie chyba zostawił nam tę interpretację. Ostatnia kolacja. Udało nam się kupić bilet. Aleksandro, jakie wrażenia przed konsumpcją? Jestem bardzo zaciekawiona. Mhm. Tym bardziej, że dużo wiem na ten temat. Ciągle się kłóciliśmy o tą kobietę, nie? Mówisz? Tak. I chciałabym właśnie zobaczyć żonę Jezuska. Mhm. To nie jest żona. To jest, to jest... Piotr Święty. No, dla mnie to jest nadal kobieta. Mhm. Ale zobacz, tutaj mamy przed sobą ulotki, bardzo ładnie pachną, muszę wam powiedzieć. I ten, widzieliśmy, to jest tak, jak mniej więcej będzie wyglądać. Nie wiem, czy będziemy mogli nagrywać coś tam, dlatego nagrywamy coś wcześniej. Ale widzieliśmy też odrestaurowane, jak to było, w kolorach takich mega, mega pamiętasz? Mhm. Więc to było zupełnie, zupełnie inaczej, nie? Wszystko... Ale to było w kolorach, ale myślę, że te włosy, że to było, ja myślę, że to była inna postać troszkę. Ktoś to podrasował i troszeczkę zmienił, mi się wydaje, bo ta kobieta Mówisz? wyglądała jeszcze bardziej kobieco i trochę Aha. inaczej. Pamiętasz, no, na no, włosy. No. I taka była już typowa mm -hmm. kobieca. Mm -hmm. No ta też jest kobieca, więc... Mm -hmm. Drodzy słuchacze, nie dajcie się zmylić. Mm -hmm. To jest ostatnia wieczerza Jezusa, Jego żony i apostołów. Ale 11 apostołów? Nie, no musi być 12 apostołów. A może Judasza już przegonili? Nie, no właśnie, właśnie to jest duże... Jezus ja, mówi, jeden mnie dzisiaj zdradzi. I, tak, i Judasz nie dzisiaj, i... ale jeden mnie no, jed jeden zdradzi. No, jeden tak. mnie zdradzi. I Judasz w tym momencie mówi, ale, ale, ale, ale o co chodzi, no? i wtedy powstał harmider taki. I o to chodzi w tym obrazie. One of you will betray, betray me. Mm -hmm. Stein, One on of is... you will betray me, czyli jeden z was... E... Albo po włosku to jeszcze lepiej brzmi uno di, mm -hmm. uno di voi mi tradira. Uno mm di -hmm. voi mi tradira. Czy ty mnie zdradziłaś? E, bardzo jestem zaintry zaintrygowana tą kobietą na tak? tym obrazie. I ten nóż w ręce tutaj, nie? Tak, I cały czas się zastanawiam, mm. który z nich jest Judaszem. Mm -hmm. Czwarta postać od lewej, a my tutaj widzimy no. całą postać bez głowy. On jakby siedzi, ale się wychyla za piątą. Właśnie. I pytanie, która mm -hmm. z nich jest liczona jako czwarta, mm -hmm. która z nich jest mm -hmm. Judaszem? My czekamy w kolejce, bo mamy naszą kolejkę na 20.45, mamy jeszcze jakieś y, 12 minut y, do czekania. Jak spędzałem bilety, to tutaj w ogóle się w co dzień można dostać, bo wszystko jest zarezerwowane na 3-4 miesiące do przodu, no ale po prostu w czepku urodzeni. Mazona i Dawidziński mają mega szczęście, przyszli, kupili. Zapłacili podychacza na głowę. Zapłacili podychacza na głowę i nie zbańczyli. I zbańczyli. Trochę mnie martwi, że nikt tu nie ma torby żadnej. Tylko a my mamy, mamy, mamy A my mamy oprócz buchy. tego, że mamy torbę, to mamy niestety... Musimy się przyznać, że poszliśmy do Auchan przed chwilą i kupiliśmy sobie kupy rzeczy do jedzenia. Na no jutro, no. I teraz się boimy, czy nam wpuszczą z tym towarem. No, no, na śniadanie, <laughs> Jogurciki, na kolację. szyneczki, serki, no, chlebki. No. no, czyli na kolację ze śniadaniem, już szczerze, nie? Więc... Aj, bo jesteśmy pod obserwacją, że no, sobie nagrywamy. Więc tam, no, Wyłącz to by nas zaraz tam. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze. Powiemy na końcu, później co dobrze. jak. Ale też Serdecznie witamy. Jesteśmy, już przeszliśmy kontrolę. Nagrywam na telefonie, bo niestety cały sprzęt audio i wideo i wszystko pozabierali. Zaraz nas mogą aresztować, więc No, na razie będę po cichutku nagrywał. Więc, więc. no No. Może to jest kobieta. To jest kobieta. Cholera, może jakiś niewyściały facet, no. Ale zobacz, nawet ma sukni kobiecy, chcieli zobacz, jaki ma dekolt. No może tak, no i tutaj ma jakiś taki piersień. też ma taki sam zobaczyt. No rzeczywiście, no. Też ma taki Cóż, mamy jeszcze kilka minut. E... Powiedziałem Oli, kiedy siedzieliśmy, poszliśmy do. E... Poszliśmy do kawiarni do, do, do Lawatca kafe, bardzo fajna taka nastrojowa kawiarenka i powiedziałem Oli, że. Jeśli jest na świecie 10 obrazów, które trzeba zobaczyć, to to jest właśnie jeden z nich. No bo Ola pomimo tego, że jest architektem i, i architektuje różne architektoniczne architekty, to, to nie jest w tym do końca taka dobra jak ja. W każdym razie w każdym razie e, za chwilę wejdziemy do pomieszczenia, gdzie jest ponad 500-letni obraz, bo to 1498, chyba 893 przez 4 lata chyba to malował, no ale ten obraz się trochę zepsuł, bo malował farbami, farbami olejnymi, pamiętasz? Na mokrym, tak, na mokrej ścianie, nie? Mm -hmm. I on po prostu zaczął znikać w, zaczął pewnym, momencie. Znikać w pewnym momencie i gdzieś tak 90, od 79 do 99 mm -hmm. mniej więcej 20 lat, czyli 4 razy dłużej niż go malował, restaurowali. No i muszę powiedzieć, że Muszę powiedzieć, że widzieliśmy taką odrestaurowaną kopię, ale taką na maksa, odrestaurowaną, przerysowaną, i tam naprawdę tak, jakby to było widać, jak tak namalował, nie te, te 500 lat temu. To było naprawdę wszystko piękne, czerwone, mocne. A tutaj mamy takie mocne, duże powiększenie. Stoimy przed figurą Jezusa, no i widać, że jest mega, mega, mega pomarszczone. No ale ten obraz ma, kurde, 500, 500 kurde, 20 lat, nie? No to kurczę, ma prawo. Tutaj na przykład zobacz, bo to było pewnie niebieskie, nie? więc jest takie wypłowiałe, to też jest pomarańczowe, było czerwone. Eee... No nie spodziewam się, że będziemy kurde, mieć ostry obraz, ale no kurde nie wiem, z najpiękniejszą kobietą świata eee, ona zaraz powie. Eee, zobaczymy chyba jeden z najpiękniejszych obrazów świata. Eee, no i można tak powiedzieć, że 30 osób wchodzi, żeby zobaczyć 13 osób, nie? Wpuszczają nas na. 15 minut. Mam 15 minut tylko. Ola, zmęczona już jesteś, nie? Bardzo. No. Bardzo dużo się ciebie wydarzyło. No, no. Ale dużo pozytywnych rzeczy, Oprócz no. mojego marudzenia, nie? Oj, to było trudne. Ale jutro już nie będę marudził. Ja mam nadzieję. No. Pomyślałbyś, że to będzie taka zwykła pusta sala, Nie. tylko jeden, jedna jest ścianie. bez? Podałabym Cię wejść, mhm. witamy. Nie, czy to Judasz musi być ten czwarty, bo ten Ale piąty który? jest czarny, ciemny, a Judasz był biały. Nie wiem, jaki był Czyli to był no. ten, co siedzi tu, tylko głowa no. Tak, Tak, I tak, tak. No. ostatnio wieczorowym, kolacyjnym, późnym, bardzo późnym wieczorem kończymy dzisiejszy podcast, no bo mieliśmy wejście do, do obrazu, do kościoła, że tak się wyrażę, bo już nie, już dzisiaj nie jarzę, o 21. chyba 40 to było ostatnie ostatnie wejście. No i wracamy do naszego spalniczego hostelu, bardzo fajnego, przyjemnego. Ola poszła gdzieś za potrzebą chyba, że tak się wyrażę, a ja sobie tutaj z kroku na krok powoli chodzę w koło i tak sobie myślę o naszym dzisiejszym dniu, o naszym dzisiejszym podcaście i pewnie ostatnie 10 minut może lekko monotonne, bo rozprawialiśmy o obrazach, rozprawialiśmy o sztuce i ora tym, czy święty chyba Jakub jest kobietą, czy nie jest kobietą. W każdym razie, w każdym razie ja bardzo dziękuję Wam za ten dzisiejszy odcinek. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orów. Już czternasty rok. Czternasty rok. O, to Tutti. W każdym razie bardzo dzisiaj był fajny odcinek. Bardzo od, chociaż odcinek tego nie oddał do końca, ale bardzo się dużo nachodziliśmy, bardzo dużo się nazywaliśmy, wyszliśmy o, po śniadaniu około 10.00, przyjechaliśmy, jak już wiecie, do katedry, potem chodzenie po mieście, potem potańczenie troszkę z Olą, potem laskala, potem jedzonko, potem jakieś muzeum, jeszcze wcześniej byliśmy na dachu, bardzo, bardzo fajnie, chociaż jak już słyszeliście, Ola troszkę narzekała i ja na to, że zimno, no takie lutowe Mediolańskie klimaty, nie jest za ciepło. Piątek gdzieś tutaj przechodził przed chwilą, widzieliśmy e, szczela gole za golem. W każdym razie, w każdym razie dziękujemy Wam za te 50 minut. No i cóż, zapraszamy na kolejny odcinek. Tym razem będzie również dużo chodzenia, ale już, że tak powiem, w obrębie pewnej... E, posiadłości, że tak powiem. To jest pomysł Oli. To jest pomysł Oli, bo to ona znalazła. I jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Jeszcze materiału nie obrobiłem, ale mam nadzieję, że będzie ciekawy. A ja... Yy, cóż... Puszczam dzisiaj piosenki Orneli i To jest taka moja y, nowa kobieta. Odkrycie. Chociaż jest mniej więcej w wieku y, Zdzisławy Sośnickiej. To bardzo ją lubię. No i Taki duecik z moim najuluwieńszym włoskim artystą, czyli Dirkovana od Team. To jest tak jakby jakby mm, e, pani, no jak, jak ją się nazywała. E, no wypadło mi z głowy mm, Sośnicka z Dicha Śpiewała na przykład y, z Cortezem którego Ola bardzo lubi. Pozdrawiam Ola tutaj jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie i czekam aż wróci. W każdym razie, w każdym razie bardzo dobre klimaty. Lubię takie lekko nostalgiczne, włoskie. Bardzo lubię włoską muzykę. Bardzo, bardzo. To tyle i cóż, i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Grazie, grazie mille. Tu mi po' Se giro per strada in tua compagnia io più te uguale sarebbe mettiamo che volassimo un poco più in alto noi fai finta di togliere io e te rimane odi paura to così più Do widzenia, arrivederci Będzie używane sporadycznie Często, zamiast do widzenia używają słowa Buongiorno, czyli dzień dobry A więc czasami wchodząc i wychodząc Mówią dzień dobry Odnosi się wrażenie, że ta osoba wraca Wychodzi, taki wielki znak zapytania Do widzenia Arrivederci Żegnaj Addio. Do szybkiego zobaczenia. Do widzenia. Arrivederci. Do widzenia. Arrivederci. Do widzenia. Arrivederci.